Witam Cię Michał serdecznie, dużo energii w Tobie Jak zwykle jestem w mocnym szoku, bo rozmawialiśmy sobie tutaj po drodze na audycję Że sporo, sporo się u Ciebie działo w ten weekend No Myślę, że nie tylko u mnie, bo chyba cały Poznań żył Myślę, że to jest jeden z najmocniejszych weekendów w Poznaniu Tak mi się wydaje, to jest możliwe? Może My? tak być, może tak być, chociaż ja wydaje mi tak się, że ma Mam nadzieję, że Feta Mistrzowska będzie mocniejsza Oj tak, a ja już mam zaplanowaną datę na Fetę Mistrzowską Bo wtedy właśnie gramy na stadionie i jest jedyny dzień w, jedyny dzień w maju meczowy kiedy mi pasuje, Pamiętam. więc słucha, słuchajcie zawodnicy Lecha Poznań 8 maja proszę zdobyć mistrzostwo. Tak jest, tak jest koniecznie. W ten weekend, czy to musimy nawiązać? Myślę, że możemy od razu przedstawić naszego gościa, bo pewnie też będzie miał coś do powiedzenia na temat tego weekendu. Możemy, bardzo proszę Michał Przedstaw. Naszym gościem dzisiaj Orson. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto nie zna Orsona, to go pozna w tej audycji, ale trochę nie da się znać, nie znać Orsona, żyjąc życiem miejskim, e, więc e, znany kucharz, filantrop. <głosy> <głosy> e, no i też, e, jak udowodnimy w tej audycji, to muzyk. Audyt. Muzyk. Muzyk. Tak. Byłeś na Next Festie w, ten, w ten weekend? Mm, tylko kawałeczek bym tak to nazwał, ale najważniejsze wydarzenie, czyli Mapping i nim dwa, byłem. O, to, jest, to jest bardzo dobra odpowiedź, bardzo mi się podoba. Ty, <grym> kim Byłeś sobie... na, na Next Festie? Byłem na Next Festie, najważniejsze wydarzenie Mapping też e, widziałem. <grym> to zapytajcie mnie, czy byłem na Next Festie. <grym no, <grym Czy ty byłem... tylko drogi byłeś na Next Festie? Byłem na Next Festie i najważniejsze wydarzenie, czyli Mapping i nim dwa widziałem. Gratuluję. Mamy to no To co, może dla tych wszystkich, którzy nie byli na Next West, albo byli, ale nie zaliczyli najważniejszego wydarzenia, czyli mappingu, zagramy nowy numer Nim 2. Tak, zapraszamy z Michałem Kmieciakiem. To jest nasza y, początek podróży do Stanów Zjednoczonych, które mamy od dzisiaj tę podróż. Właściwie to jestem w samolocie nawet teraz. Słuchamy. Zmieniło to nadal audycja KEMOT B2B Łęcki i tego naszego gościa tak przedstawiliśmy pobieżnie w pierwszym wejściu. E, nawet tylko z imienia, jak się okazuje, ale ma też nazwisko. Naszym gościem dzisiaj Orson Hejnowicz. Z Samoha. Z samo samo Samocha, to jest bardzo ważne. Właśnie tak się zastanawiałem, o ja, czy ty w ogóle wiesz, kogo zaprosiłeś, że tak wywaliałeś. Naszym gościem jest Orson. Czy po prostu uznajesz że Orson to jest tak jak KEMOT, że jakby reszta jest nieistotna? No tak, takie mam wrażenie, tak mi się zawsze wydawało, bo jak ktoś mówi, że, nie wiem, że idzie na pop-up y, Orsona, no to jak sobie wyobrażam ciebie na scenie muzycznej, też byś był pewnie Orsonem. Tylko z tobą jest takie problem, że jak się mówi, że się idzie do Łęca, to jest 6 sześć opcji do wyboru. Z tatą siedem. Z tatą siedem. Z siedem, tak. Twój tata był pastorem, czy on był tego, burmistrzem? Bo nigdy tego nie pamiętam i dzisiaj jestem w koszulce Kolej do Films, no więc wdałem, że, że jakiś, jakiś popadł. Robię. A ja czy ja pastorem, wziąłeś? Nie, nie, nie, wziąłeś? Jakoś tak, po prostu. Ale tak, tak, tak. Mój tata, mój tata bardzo dobrą ma relację z Bogiem, myślę, więc yy, więc Koszulka Pasowałoby, no. To, no. to też był na nas w, re... w audycji, także... Mamy tutaj gości z, z różnych stron. No właśnie, bo to jest audycja, audycja muzyczna. Bratu. Audycja mm. muzyczna, ale ty, Orson, przede wszystkim jesteś związany z, z kuchnią. Mm -hmm. e, myślę, że, że, że, że jeżeli chodzi o, po, o Pozań, to jesteś jednym z najbardziej popularnych y, kucharzy, którzy już tutaj w tym mieście sporo swojego serca włożyli. Chyba taki najbardziej mm -hmm. popularny twój projekt, tak mi się wydaje. To Wolność na Neobistro. Tak, to było grube. No, to było grube. Ale też było w sumie no tak. mocne, nie? Jeszcze początki, znaczy no, takie nie początki, ale y, początki przyjemności, ale ze strony y, nie pizzy, tylko innej karty, nie wiesz, jakieś pierwsze buffalo, takie rzeczy, no to, no to też faktycznie duży mechem się odbiło, to ja fajne było. Pamiętam taki post, y, mytujemy sprzed roku czy dwóch, gdzie wrócili za jaką knajpą najbardziej poznań tęskni, to tam połowa komentarza, było ich mnóstwo, mhm. to było właśnie wolność na obistro, tak? No. Tak, Coś tak, zostało. Co się stało? Co Właśnie, się tak? to jest tak, na pewno moje marzenie się stało, takie chore, żeby zamknąć knajpę w piku popularności. Serio, to też był e, ciekawy okres w ogóle i trudny, i nietrudny dla nas. No, no ale słuchajcie, teraz cztery lata minęły od tego, nie? Jadę do Warszawy, jadę do Krakowa, do miasta nieważne gdzie, i ludzie dalej o tym gadają. Staliśmy się kultowi, nie? Nie, nie, ale... nie korcicie, żeby zrobić reopening? Właśnie z małpą o tym ostatnio gadaliśmy. O! Oh. I jeżeli by była taka opcja, to na pewno by był zegar na wejściu, który by odliczał do zamknięcia, nie? Do zamknięcia, ale... Zamknięcia do i na, zna, na nowo, no, do zamknięcia. Rozumiecie, że... Nie, że... Się? Otwieramy na nowo wolność drugą. No... Ale już wiemy, kiedy ona się, się kończy. Trzy, trzy miesiące tego znowu nie będzie. No, no, na to, to, za rok, to, dwa. Właśnie, to to chyba jest dobry wstęp do tego, bo tak. Ty, yy, ty chyba lubisz otwierać i zamykać projekty. Nie lubisz ten czas? że też to nie jest yy, związanie się na zawsze? A to jest tak, że yy, mnie najbardziej wykształciła moja pierwsza gwiazdka Michelena w Oslo fauna. I tam był taki psychopata, który nazywał się Bjorn Swanson. Jest bardzo znany w Skandynawii. Yy, mały yy, tajpek. Który ma pochodzenie szwedzkie A w Oslo otwierał knajpy. I każdym zamykał, bo mu się nudziła po trzech latach Otwierał na nowo i on mówił, że już nie chce tych gwiazdek I tak dostawał je, bo tak dobrze gotował I no, on mnie tego nauczył Że można być freakiem, że można być świrem Jeżeli robisz rzeczy odpowiednio, Że no, fascynujące dla mnie to jest Że coś się kończy, zaczyna Tak powinno być, tak uważam, tak jak ludzie Powinni się rozstawać w związkach, nie? Sorry, że tak powiem Co, Paulina Ale... na to? E, Paulina na to? No. <śleski> mamy nadzieję, że nas słucha nie no, na pewno. E, ale nie no, ona zna to moje podejście. Uważam, że jak ludziom się psuje, no to powinni się czasem rozstać. Wiadomo, że warto też jest walczyć o coś, czyli, nie? Czyli psuła ale... się w wolności. E, nie, no na pewno zdejmowałem się Małpa ma takie ja samo zdanie? Małpa, małpa ma takie samo zdanie Małpa ma takie samo zdanie, my się naprawdę I tak dobrze rozstaliśmy Wiadomo, że były jakieś napięcia, ale, ale To bym nic złego nie mówił, wiesz, no mówię Jakieś tam swoje niesnaski ja miałem z tym Drugim chłopem, naszym kochanym DJ-em ale, ale to nie o to chodziło Nie, nie o to chodziło, też ja bym Po rozwodzie, wszyscy byśmy zmęczeni Na jakieś swoje etapy życiowe, niekoniecznie na restauracji nie? I to było naprawdę fajne zamknięcie Bo też z hukiem, no, bo wtedy już w ogóle przyjechali. To Dostaliśmy po prostu paletę wyskokowych napojów e, I był taki wielki napis Za wolność, nie? I to nam z Wrocławia jako prezent przysłali. No nie wiem, to, to zamknięcie też no, było ale, huczne ale, jakbyś miał tak powiedzieć na, na czym polega twój fenomen? No bo każdy, każdy może być kucharzem, tak? A dla, dlaczego? No nie, no, a każdy może być muzykiem? No w jakimś stopniu tak, żeby coś tam zagrać gdzieś mm. i tak dalej. I każdy może być jakby na, na lepszym lub gorszym poziomie. Ale jakbyś miał określić swój, jakby, no, no nazwijmy to jakiś taki miejski fenomen, to właśnie jest trochę to bycie tym flikiem, łączenie trochę tego z, ze sztuką z gotowania, bo, bo gdzieś też my przecięliśmy się przy, przy pop-upach, które organizowałeś, robiłeś w sercu, czy jeden, czy dwa, już teraz nie pamiętam. I faktycznie ta to, jak, jak ludzie reagowali na to, że ty stworzysz na ten jeden czy dwa dni kartę, no to był swego rodzaju fenomen. Fajne to jest. A Wiesz, co mi się wydaje? Że ja od początku, jak tu przyjechałem, to z żadnymi sze szefowie kuchni razem nie chciałem się kumać. Jedyną osobą, która mi napisała, to był Artur Skotraczyk z Mugi i napisała: Witaj w mieście. I to było tak, że ja zacząłem robić coś innego i oni mnie nie lubili. Ale ludzie mnie lubili, bo robiłem coś innego. Ale to też nie tylko o to chodzi. I ja zawsze jak układam ceny, czy coś, to chodziło mi, żeby e, myślałem, czy mnie będzie na to stać, nie? nie? chodziło mi o jakieś fancy shit, ale jednak o jakieś faktycznie ciekawe dążenie do czegoś, jakichś nowych rzeczy, dołączenia różnych dziedzin takie jak malowanie, jak muzyka, jak wszystko, no to, to, to mnie jara całe życie i może to to ludzie bardzo dobrze odbierają, nie? No właśnie, ja chciałem cię zapytać, jak przy tym całym twoim frikowym podejściu i tym, o co powiedziałeś, żeby ludzi było stać, jak się dogadujesz z ludźmi, którzy odpowiadają za stronę biznesową tych restauracji? Jest to do pogodzenia? Twoje jakby plany, pomysły, marzenia z tym, żeby te projekty były biznesowo opłacalne? I taki nie, chociaż uważam, że teraz jest taki ciężki czas, że nikt nie powinien otwierać, ale ci, co, to, ci, co otwierają, to im życzę dobrze. A że ja też zaraz w sumie będę otwierał w browarze, bo pop tak naprawdę nie znikną, tylko będzie kontynuowany, tylko jakby w nowej odsłonie, polskiej odsłonie, o dziwo i dłużej niż tam co tydzień. dzień. będzie Pewnie, był pewnie, pewnie nie będzie nic bez mięsa. Dla mnie. Będzie, oczywiście, oczywiście, że będzie, bo ja zawsze o tym myślałem, w wolności tak było, nie? Zawsze było coś dla wege, zawsze gluten free, no może nie zawsze gluten free, ale przeważnie starałem się właśnie, żeby było dla wszystkich i ludzie też się czują tacy docenieni, że ej, pamiętasz o nich, dzięki, dlatego cię lubimy, nie? No, e, a jeżeli chodzi o ten biznes, no to chodzi, no co mam ci powiedzieć? Przerombany jest teraz, nie? Więc szanuję wszystkich, co otwierają Mówię, sam też niby otwieram, ale no nikomu też nie polecam Bo to jest kawał ciężkiego chleba no tak jak się spodziewałem Ta audycja będzie tutaj samograłem, bo Orsonowi można zadać pytanie i, i, I same ciekawostki od razu lecą Ale czas na pierwszy numer, który przygotowałeś I Który ja przygotowałem? Tak. tak oczywiście, już patrzę A czyli w sumie e, Spor Aztek To jest takie, taki klasyczny I teraz wracamy By to jest audycja Kemot b Łęcki, dalej naszym gościem jest Orson, znany kucharz. Ale winni jesteśmy, Kemot, jednej rzeczy. Winni jesteśmy, tak, jednej rzeczy. Jak jak co tydzień jesteśmy cudownie zrealizowani, a jak to tydzień, albo nie co tydzień, ale zdarza nam się tutaj zapomnieć, przedstawić realizatorów, więc bardzo dziękujemy za realizację Bartkowi Zapale Bartkowi Skołdzie i Łukaszowi Akuszewskiemu. Gdyby nie oni, Michał, nie mógłbyś być naraz zarówno w samolocie, jak i na łamach Radia Afera. Piękna sprawa to jest, naprawdę. XXI wiek pełną paru. Ja teraz jestem na przykład na meczu kobiecej drużyny Lech. Jesteś? Później. Jestem tam. Ja super, widziałem w ogóle Ali teraz też z żoną zapraszali. Fajna, fajna atmosfera wokół tego meczu się Mam, robi. mam, nadzieję, mam nadzieję, że, że... Ktoś oprócz mnie poszedł. Tak, i mam nadzieję, że właśnie w tym momencie wygrywamy. Też mam taką nadzieję, że będzie awans do finału do Orsona wracamy. do Haru Polski. Wracamy do Orsona, tak. Tak jest. Nie, no pogadajmy wam. O, o, o kobiecej piłce? No. Nie by się uruchomisz. <jata> <tür głos> <y <copyright> odnośnie odnośnie knajp może, może lepiej. Koncept, który przygotowujesz albo, no dobra, koncept, który przygotowujesz? Pochwali się. E, no będzie Ja polskie. swoje wiem. Swoje wiesz? Tak. A czyli no miał być, e, miał być samym Devolajem, No, ale go troszkę rozwijam, bo zauważyłem, że w browarze bardzo brakuje kuchni polskiej i mnóstwo turystów, takich fajnych turystów, nie, no Niemców, to też fajni turyści, przepraszam, <śmiech> przyjeżdżających do browaru, e, szukają na przykład pierogów i takich rzeczy i więc chcę zrobić taki właśnie pop to pol. Że, że jednak to jest, nie będzie sam dewolaj, który mi się marzył, tak jak Buda z Devolajem. E, chociaż głównie on będzie bazą, nie? ale faktycznie jakieś pierogi. No i będzie tak, e, będę w miejscu, w którym były też takie faszerowane fryty. Więc e, tutaj na przykład chcę mieć kluski śląskie albo szagówki nasze, które będą też loaded, nie? czyli faszerowane. Znaczy na, na wiecie, że macie różne rzeczy takie na frytkach, że zamiast frytki napakowane sosem i serem, to mogą być takie kluski. Mm. No i uważam, no to dobrze brzmi. Czy to... też będzie. Wiesz, ślinka im pociekła. Ale wiesz, no Devolay będziesz miał w Czech odsłonach, bo on jednak będzie tą bazą, o której myślałem. Tylko myślałem, że to nazwać na początku diament, nie? No bo kształt jest podobny, ale jednak ludziom się bardziej kojarzy z Slicem pizzy niż devolajem, nie? Chociaż diamenty też przecież mają taki kształt. No więc, a tu musi też być czytelne, nie? No i jako kontynuacja pop to up, dlatego w takie pop-to-pol idę, nie? No i co? Będziesz miał trzy rodzaje. Będziesz jeden wolnościowy miał, który w środku jest tą esencją, taką kurczakową, trochę rasowaną miso. Drugi, no to będzie klasyczny, a trzeci będzie z serem, więc w sumie Szwajcar, Ale no, kto nie lubi kawakomiesu? z serem. Nie tego słuchać w bo, Jestem bez problemu, żadnego. To, to, to teraz mam jeszcze mocniejsze. No. Ale ty nie wiem, czy nie musisz zatkać uszy, bo słyszałem, że tutaj już możemy przejść do połączenia y, poznańskiej kuchni z poznańską muzyką elektroniczną. Mhm. Kuba Przewoźny ma podobno być Twoim przewodnikiem po wildeckich, Rzeźnikach. A tak, tak, tak, tak, no bo ja tego, wróciłem do takiego kanału, który nazywał się Zjemcie Polsko, bo stwierdziłem, że za dużo jest tej opcji. To jest kanał, ukraiń. który można gdzie zaobserwować? No na, no Instagramie, na Instagramie, Na Instagramie. tak jak jest mój, to mm -hmm. awesome food for life, no to tak samo jest to właśnie. I co, no to Zjemcie Polsko wracam i na razie wchodzę pół nagi w szlafroku po śniadaniach. no są modne. No, ale też właśnie dzięki temu, że kręciłem swój program, y, ten, który mam, y, Górna Półka Smaku się nazywa i teraz czwarty sezon kręciliśmy. No jest piękne, bo kręciliśmy w schroniskach po Dolnym Śląsku. Oh, nie? Nice. No, więc tam też niektóre rzeczy nadawały się na, na ten projekt, więc jak gdzieś miałem czas albo przerwę w planie, chociaż tam ciężko to. No, to, to w jakim schronisku dobrze dają zjeść? Y, na samotnie jest teraz super. Nawet hamska okay. pizza, tam ja, jest świetna. Ten... Samotnie jest w ogóle niesamowita, no, nie, ale pod muflonem. Najpiękniejsze miejsce w polskich górach, to no, mi No, to prawda, no. I co? Pod Muflonem i Zygmuntówkę bardzo polubiłem. W ogóle pod jakbym Muflonem, umarł... Jakbym umarł i by była reinkarnacja, to chciałbym być kotem z Zygmuntówki. Nie? Bo tam są dzikie koty mieszkające w tym, masz piękny widok, super jedzenie i też takie niepolskie tak, koniecznie. A przybliż, gdzie są te miejscowy? A Zygmuntówka to jest pewnie ziemia kłodzka, a pod Muflonem też bardziej ziemia kłodzka. W ogóle marzy mi się mieć kiedyś ziemię, ale nie żeby tam mieszkać, ale mieć ziemię na Dolnym Śląsku. Nie? Przecież nie trzeba jechać do Włoch czy do Hiszpanii. Naprawdę, jak wiesz, pojechać w Polsce, a zwłaszcza na Dolnym Śląsku, to, to tam jest o wiele piękniej, nie? I szybciej. Przecież... Przepraszam, przerwę ci, tylko skończę to. Popatrzcie, Quentin Tarantino, Spielberg. Wszyscy kręcą na Dolnym Śląsku. Nie ma przypadków. No... Ale właśnie, a propos twojego kręcenia, bo tutaj zaczęliśmy od kuchni, to w pewnym, nie wiem, nawet nie wiemy kiedy, w pewnym momencie stałeś się gwiazdą No Ja jeszcze wrócę te, do tego, co Kemat pytał o twoje połączenie tej pasji z kuchnią, z biznesem. Na ile to da się łączyć? Bo kiedyś usłyszałem od jednej osoby takie zdanie, że, to jest o, że Orson to jest osoba stworzona nie do biznesu, tylko do telewizji. Do, do kuchni nie w biznesie, tylko, tylko w telewizji. No i co, jak oceniasz tę swoją przygodę w telewizji? Fajna zabawa? Znaczy zabawa jest super, jest bardzo ciężko. Może... Mm, no właśnie o to chodzi, bo ja robię tonę rzeczy i niekoniecznie... Także chodzi o pieniądze i może dlatego też dostaję takie wybory, nie? Ja się super bawię, bo robimy przepiękne. Jesteśmy w ogóle najdroższym programem kulinarnym w historii TVP. Właśnie chciałem zapytać, jak się z tobą bawią producenci? E, producenci dobrze się ze mną bawią. To jest także że serio, no... Idą mamy z na piwo po programie? E, znaczy producenci... Znam producentów i znamy się bardzo dobrze, więc się kumplujemy, ale no jednak mamy ekipę filmową taką prawie 30 osób, nie? Więc to... No tam możemy czasem jakiś kiejszek winowy pić i piwa, ale ogólnie no, ciężko pracujemy, bo od siódmej już jesteśmy na nogach, już mamy być po śniadaniu, wyjeżdżamy, a od 22 kończymy przerzut, albo od 23 do no, kolejnego miejsca. No właśnie, miejsca, to ile, ile czasu trwa nagranie jednego odcinka? Eee, jednego odcinka trwa no, dwa dni Niecałe, mm -hmm. półtora, I, dwa ile, dni. Ile z tego jest materiału na koniec? Mm, 25 Są? minut, A to teraz mam. mamy to przedłużyć, nie? Bo mamy jeszcze ten wątek Marka Krajewskiego, w ogóle, co jest też zwariowane, więc jeżeli miałem mieć program telewizyjny, to tylko taki popaprany, Że jest kryminalno kulinarny no. ale Marek Krajewski, świetny pisarz, 34 powieści napisał. Też śmieszne zestawienie mnie, takiego frika, gówniarza, że już nie gówniarza. I wiesz, starego pana, starszego pana, który pisze książki i kryminały. No a myślę, że Telewizja Polska wymaga jednak ubrania się w jakieś ramy. Miałeś tak, że w którymś momencie granice jakieś zostały przekroczone, albo czułeś, albo dostałeś sygnały, że zbliżasz się do tych granic? E, nie, prędzej miałem w mojej innej współpracy, takiej bardzo ważnej, mojej drugotorowej, z której teraz się utrzymuję i bardzo ją lubię. Thank mm -hmm. you. No z taką jedną siecią handlową mhm. Tam poproszono mnie, żebym na relację nie wrzucał Jak palę papierosy i piję alkohol <głos> <głos> I bardzo to szanuję I powiedzieli, że mogę założyć drugie konto I tam sobie wrzucać swoje śmieci ale żeby to już było bardziej moje firmowe I powiedziałem, że jasne, że nie mam tym problemu Już mam cztery dychy, mam dwie rodziny prawie na utrzymaniu I, i jeszcze prawie, no mam dwie rodzi, rodziny na utrzymaniu I że totalnie rozumiem i nie mam z tym żadnego problemu nie? Mówimy tutaj o jednej z największych sieciowych, Jak ktoś kogoś żera ciekawość To spokojnie możesz w internet wpisać ja od siebie dodam, bo w ramach tego, jak robiliśmy research, że y, jesteś przez tam dziewczynę z marketingu bardzo chwalony, że bardzo sobie tak? chwalą współpracę z tobą, tak. No to super. Także tam, to jest przy, przy kuchni, nie? Bo to nie jest przy ogródku, tylko przy kuchni, prawda? Ty, mm -hmm. Z tej marki. Teraz już myślę, że każdy może się domyślić, o co chodzi. To tak, no zbierasz to do do do do do dobre, dobre <coughs> opinie. zbierasz. No to fajnie, no to dobrze, to się cieszę, czyli moja praca jakoś jest dobrze widziana, to dla mnie jest najważniejsze. Czy jesteś gotowy z drugim numerem? Ja jestem gotowy z drugim numerem, no? To będzie. Natomiast... I powiedz no. do czego? Masz, masz jakąś anegdotkę yy, Mam gadkę. <gry> Już widzę, że wyczailiście mnie. <grym> Słuchajcie, mam na serduszku wyziaranego Andrzeja Zauchę i w drugą stronę, żebym mógł na niego patrzeć. Kocham, więc yy, o cudzie w tans budzie Andrzej Załucha. <grym z samą uchę> Cisza. Jeszcze głębsza cisza. Kiedyś wierszczę wahają się. Gość zawadził sumieniem o stó. Widać mola herbatką gorzką tru. I upadło sumienie na blat Pieski świat kelerka, z blat nad herbatką. Mm. Co sił krawatkę upłudził, żył, bo lokal dla najtwardszych jeno gości był. Przyszło pić, z sobą samym żyć E sumienie tyś tanie jak śmierć żytnie ćwierce na dwa Tak w tej knajpie gość z sumieniem fanty grał e, sumienie tyś tanie jak śmierć żytnie ćwierce na dwa Tak w tej knajpie gość z sumieniem fanty grał i krótki błysk. To sumienie gościowi dało wpysk. Dało W sumienie mu chtań. Kilka zdań musiał rzec ważnych dla niej, Czując w yeah. Co Coził krawatkę, rozpływ I teraz on najtwardszy z wszystkich gości. Krzyknął głos, krzyknął kłamstwem wredny los Pokażę wam jak żyć, jak z trzeba drwić Dać mikrofon, niech słyszy psi los Mówię wprost że w Od dziś losie, drugie skrzypce u mnie klas Dać mikrofon, niech słyszy psi los Życzę w pasz od dziś, losie, drugie skrzywce u mnie grasz. Oj, jej, jej, jej. Audycja KEMOT Bitubi Łęcki, ale nam się dzisiaj tutaj z Orsonem doskonale rozmawia. E, chcielibyśmy zaraz przejść do tej, tego twojego romansu z muzyką, bo to, to na pewno jest dla nas ciekawym wątkiem, ale jeszcze zanim o tym, e, co jest takiego ekstra w maśle i śmietanie 32 Tłuszcz, czyli najlepszy przekaznik smaku No to ja jest Można najlepsze. tak żyć codziennie? No nie można tak żyć, ja uważam, że z masłem można żyć I moja babcia mi mówiła, musisz jeść masło Bo wtedy będziesz miał dobry wzrok I to prawda, mam wzrok jako orzeł Trochę przyguchawy jestem, ale coś za coś nie. Więc... masz do, do, do, do, do, dobre podstawy do bycia DJ-em Jak jesteś <śmiech> <śmiech> Mi się wydaje, że tak, no po Barring Coming. No, yy, co? No, nie, no muzykę się czuję całym sobą nie? Ja grałem na gitarze, czy gram na gitarze grałem kiedyś na perkusji w bankowej kapeli i później jak się przyprowadziłem do Poznania to moja pierwsza kapela jaką miałem to była black metalowa i nie mogliśmy znaleźć perkusisty więc też siadłem na perkusji cały czas jakieś takie y, wiesz podwójną stopę leciałem, śmiesznie było nie? no ale... Czyli, czyli jakby latanie z czymś w ręku szybkim tempie masz ogarnięta. Tak dokładnie <śmiech> <śmiech> <śmiech> poza, ante, poza, poza anteną też doszliśmy, doszliśmy do tego, że nie wiem czy też w tym temacie, ale mieliście z, z wspólny przelot jakiś, pewnie z 20 lat temu, pod Bilagą, prawda? No 20, nie, 15? 15 15, 15 18, 17, coś takiego. no, no bo Łatwo to sprawdzić można wpisać Tusza, Mor, minoga, kiedy to było. A to jeszcze świetna osoba żyła z Tube, on organizował takie koncerty. W ogóle się zajmował sceną hardkorową tutaj w tym mieście i to było coś pięknego. No ja miałem kapelę hardkorową, która nazywa się Dead Dingo. Ja wtedy jeszcze mieszkałem we Wrocławiu, to było przed moim wyjazdem do Norwegii. No i tutaj sobie Supportowaliśmy tu Shamor, Cancer Bats, e, chłopaki już wtedy e, goście bo ja już wyjechałem do Norwegii, supportowali jeszcze Cold Orange Kid, no ale jest taka piękna kapela, nazywa się Loma Prieta z Los Angeles i we Wrocławiu supportowaliśmy. No wiesz, takie największe marzenia dwudziestoparolatka, który gra post-hardcore, no to były spełnione, nie? No. Tuż grało pierwszy raz w 2012, a drugi raz w 2017, to w którym roku e, to grałeś to pierwszy support, raz. 2012. No. To, to byłem wtedy w Minoce. No. Fajnie było. To był hardcore. I to w pewnym momencie doszedłeś do ściany? Nie, nie, chciałem, no jednak to gotowanie dla mnie było najważniejsze. Okay, jednak albo mięso, albo scena hardkorowa. No, no, bo wtedy w, w tamtym wieku jak gotowałem, to może być rzeźnikiem, bo no, jak jesteś kucharzem, to chcesz wiedzieć wszystko, nie? Czyli, To jest to jest czyli najważniejsze. Stąd, stąd przejście na Black metal. Dokładnie, no dla, Nie, no wiesz, naprawdę dla mnie gotowanie Jest bardzo ważne i po to pracowałem W tak porąbanych restauracjach W dwóch, które były Wielokrotnie najlepszymi na świecie I było tak ciężko, żeby Później móc zrobić To wszystko, co sobie wymyślę, nie? Co sobie wymarzę, żeby znać wszystkie techniki, że jak sobie wymyślę Coś głupiego, jak w wolności było, nie? To używałem technik jakichś gwiazdkowych A wiesz, a to działało, nie? Że nieważne co wymyślę i tak to działa Wracając do muzyki, mm -hmm. e, oprócz tej kapeli, myślę, że teraz też cały czas gdzieś tam z tą muzyką rom romansujesz, bo można Cię było zobaczyć chociażby przy współpracach z festiwalem Bittersweet. Co ja tam robiłem przy Bittersweetie? Kurczę, <śmiech> ja sam dobrawo, Dobra <śmiech> nie, a nie, przy Bittersweetie chyba nic nie robiłem. nie wiem, się gubię już tyle gdzieś, rzeczy. Gdzieś robię. na pewno w socialach Bittersweetu e, latałeś e, i nie mieliście jakiegoś wspólnego pop-upu? Mm. Wiesz co, ja miałem współpracować dla Sweet, Miałem być dyrektorem gastronomicznym A, okay. I dla mnie marzyła mi się ta współpraca Chociaż wiedziałem, że to by była ciężka praca Bo chciałem pościągać ludzi z całej Polski I porobić takie dziwne rzeczy Że na przykład przejeżdża Gaweł stały e, cały Gaweł, nie? I że na przykład on robi hot-dogi Że przejeżdża jakiś gwiazdkowy szef z Warszawy I on robi, nie wiem, lizaki No, chciałem, żeby to było takie właśnie trochę popaprane Ale w takim dobrym sposób, bo to by pasowało do Bittersuit Czyli nie? coś tu, Michał, pokręciłeś? pogrąciłeś Ale latasz po festiwalach, wziąłem. Wziąłem. prawda? Regularnie. I jak życie, oceniasz latem? gastronomię na festiwalach? E, średnio Najbardziej nie lubię gastronomii na Ofie. Dawno tam nie byłem, więc nie wiem jak teraz się Miałem na, by na King Królu być I żałuję, że tego, że mnie nie było Bo King Król to poszedł w tak piękną stronę muzyczną Wręcz jazzową e, No ale tam pamiętam, zawsze było źle Były chore ceny I wiesz, przyjeżdżasz na taki festiwal ofowy, No to tym bardziej powinno być fajnie A tam było to strasznie, już na na niż na oponę, nie? A gdzie, chodzi, a gdzie o najlepiej? Gdzie najlepiej? A gdzie najlepiej, wiesz co? kurczę, nie wiem, ostatnio naprawdę więcej pracuję niż jeżdżę na festiwale, no ale Sweet był, jest najlepszym festiwalem w tym roku i w tym roku raczej też będzie atmosfera była tak dobra i w ogóle niesamowite, możesz pojechać na Tak taksówką z domu albo pójść na piechotę, nie? To jest no, dla to mnie, To jest wybacz. dla mnie, no, że no, takie coś się tutaj dzieje. No, jeszcze Mark Libert wtedy dla mnie i ja paszę, no też genialne, nie? Ale chyba twoja, twoja obecna zajawka to chyba idzie w stronę muzyki elektronicznej z tego co wiem. Tak, bo się wkurzyłem, że, że nie mogę znaleźć osób do kapeli, że wiecznie to jak chcesz nawet w dwie-trzy osoby, to zawsze ktoś musi mieć czas. No i się wkurzyłem i właśnie dlatego na urodziny poprosiłem o taką jakąś DJ-kę, którą teraz wszędzie widzę, że znaczy to pewnie też algorytm, ale wszyscy się uczą nagę na DJ. -i. No a ja w sumie mam prawo, bo teraz się uznaję za Poznaniaka, po 8 latach prawie, yy, a każdy z Poznania chyba jest DJ. Gdzieś to coś mentalnie, to jest, to no, is, no bo składa rowery, kiedy... jest na filozofii <laughs> albo, albo jest DJ -em. albo barista, albo barista no. a to kiedy swój debiot, no ja już nagrałem w, w sumie zagrałem no. parę takich mini imprez raz, to impreza na poczcie właśnie, tam się wbiłem, bo zaprosili mnie na uh, wolne lance nie? dla freelancerów, zaprosili mnie i przyszedłem z tore, Torbą mikkei ze swoimi głośnikami, i swoim tam małym dj i powiedziałem, że ja gram i zagrałem sobie mały koncert i zostałem zaproszony wtedy, żeby zagrać e, ten e, fajny, że dwóch DJs stoi naprzeciwko siebie i że grają na zmianę, nie? drum and co, już sobie byś poradził? Że... E, wiesz co, że... właśnie odmówiłem wtedy, bo, bo ja uważam, że jestem jeszcze mega lipny, nie? Jeżeli chodzi o gitarę, o śpiew, A o jakieś darcery, ja tak, jeszcze jak okej. Okay. ja chcesz grać? Ja Draman ogólnie bass? właśnie Dramen Base, bo ja okay. jestem w Zjony Góry, ja się wychowałem jak Club Syndicate, było na topie i Bunski, te sprawy i no, chodziliśmy do fabryki, no czyli, i gdzieś to mnie idzie, Czyli nie tylko ludzie z miastem and bass ale Zielona Góra też. Zielona Góra miała świetne. Nawet jak się jeździło do drogi do, Nikon, drogi do Mekki we Wrocławiu, nie? Gdzie, gdzie wtedy to było faktycznie Mekką Drum and Bassów, zwłaszcza środy, to wszyscy mówili, że do Zielonej, bo tam jest dobrze. I faktycznie scena tam była świetna. Tylko, że ja też już przeszedłem w to, że nie chcę grać z takich wiertar. Ja naprawdę chcę taneczne. Ja naprawdę wolę przeróbkę Britney Spears na Drum and Bass, bo uważam, że wtedy wszyscy się dobrze bawią, a chyba o to w tym chodzi. Nie? Więc ja sobie gram na razie u rodzinach kumpli i coś. W hard, czyli w Hard Techno też byś się odnalazł. <laughs> tak, no, czyli Palmer, akurat... Tam, ten... tam nie wiem, czy widzieliście teraz aferę, w ogóle się okazuje, że nie trzeba grać, bo największa e, gwiazda Tak, e, tak. pali go, jak Cieszymy gra pre seta i to takiego... Czy to, był to był on? Bo ten, on. ten filmik z góry to, pokazał w ogóle jakiś stary, Co to jest za akcja Ja no. bym się tam zanudził, Trudniej trudnie jest, to jest jak z robotą, trudniej jest udawać, niż naprawdę coś robić. No, ja ale to może z Polakiem, może nie wiemy. To jest szok. Oczywiście żartuję, nie? No, ale... Ale oczywiście teraz ostatnio wlazłem w to, że zmieniam te gatunki i wolę w tą stronę grać. No i 25. co my mamy, jaki miesiąc? Kwiecień. Kwiecień, 25. <laughs> sorry. 25 kwietnia w ulotnie na urodzinach Zioma, który jest właścicielem, czyli Arturito, gram. No więc tam, jak ktoś chce zobaczyć, moje koszmarne przejścia, to zapraszam. Zobaczymy, kiedy tam na, na, dwarty, na, na, na dwarte trafisz. A, no, wiesz co, jak będę się czuł pewnie, to zadzwonię do siebie bardzo chętnie. Zresztą mam też, mi się wydaje, że na jakiś dzienny czas to nic się nie stanie, jak czasem coś zepsuje. Eee, eee, dobrze, o, nie wiem, nie Oj. wiem. Dzienny wijam na wymagający. mogę ci powiedzieć z mojego doświadczenia. Eee, kolejny numer, jakbyś mógł tutaj nam dać, a zaraz potem wejdziemy w sekcję plotkarską, bo tutaj też mamy kilka tematów do Dobra. poruszenia. Eee, trochę dla mnie trudne, co kolejne wybrać, ale to może, nie wiem, Blackbe。 the Beatles tak super. tak aż różnie lace że super słamy Blackbird singing in the dead of night take these broken wings and learn to fly all your life you were only waiting for this moment to arrive Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You are only waiting for this moment to be free Blackbird, fly! dark black Take these broken wings and learn to fly All your life You are only waiting for this moment to arise You are only waiting for this moment to arise You are only waiting for this moment to arise you Audycja kawałku Łęcki naszym gościem Orson. Kijnowicz no, tak jak... przez samochód. Tak, Tak, dokładnie. tak jest, dziękuję. No to co, przechodzimy do, do, do prawdziwego mięsa. Sekcja plotkarska w tej audycji zawsze jest bardzo mile widziana. Ja, Michała ulubiona. Moja ulubiona. Później jak goście przychodzą, na przykład mieliśmy takiego gościa, który przyszedł, najpierw był z samym Michałem, a potem był z samym mną. I ja zapytałem im, jak było. No u ciebie tak trochę bardziej ustrukturyzowane <śmiech> <śmiech> także, także teraz czas do Michała ulubioną sekcję plotkarską. O jakich tematach chciałbyś nie rozmawiać? Dawaj wszystko No dokładnie, takich najbardziej lubimy O, to może ja ci przerwę i powiem śmieszną rzecz Nie, ale, ale to o tobie gadawaj, nie o mnie <grym> <grym> Dawaj Jest, Słuchajcie, to śmieszne, bo oglądaliśmy zmęczeni w sobotę, w, czy w niedzielę, jakieś The Traitors z moją młodą Nie, taki program I tak nam się podobał, że Paulina tam po piwie jakby mnie zgłosiła i dostałem się i przeszedłem pierwszy etap Później wysłaliśmy filmik No już, dobra, to za ciosem drugi I Później do Warszawy trzeba było pojechać I pojechałem i przeszedłem wszystkie trzy etapy I jak już był ustalany termin, żebym pojechał do The Traitors to, to się okazało, że mam swój program I nie mogę, no bo TVP, TVN, nie tego, nie? No, ale teraz jak oglądam To się w sumie cieszę, że tam yy, Nie pojechałem, bo patrzę jak ci ludzie ze sobą walczą Trochę hardkorowe, to jest Chociaż program jest świetny, no Ale ja pewnie byś się odnalazł jakby trzeba było, co? Ja też myślę, że Wysy... byś się odnalazł Czyli, no, może Tobie. Widzisz to we mnie? A, a powiedz, jak się trafia do telewizji, to trzeba mocno też popracować nad tym, jak się wygląda? Znaczy, pamiętam jak kiedyś Z Cookbookiem podpisywałem kontrakt Na rolki, to było takie coś, że nie mogę był, Okropny był ten kontrakt e, Całe szczęściem po roku wygasł, to było tak, że Nie możesz e, robić sobie tatuaży Bez pytania ich na przykład musiał wyglądać jak Kuba Grabowski <śmiech> Nie, no to chodziło, że nawet wiesz, no nie możesz Musisz ich zapytać, czy możesz sobie zrobić tatuaż, no uważam, że to jest chore nie? W telewizji, no wiesz, ja mam Ten wykrzyknik, o który wszyscy się próbują w necie Zwłaszcza na pod szyi. filmami na szyi. Tak na środku szyi I jeszcze ale, przykład, o tym co, myślę, jest problem? No, że, że to jest taki wadzi ludziom w oczy, wiecie, jak to no, ludzie, Mi to w ogóle nie wadzi. W tych czasach, tak? No, naprawdę, no, ale śmieszne, mam swój program TVP i te wszystkie babcie na jakichś dniach Legnicy czy coś, no bo jeżdżę też na takie rzeczy, bo jak na przykład teraz 2 maja wychodzi mój program, no to będzie konferencja też, nie? Jakaś taka. Na dniach e, Legnicy? E, znaczy nie, no, wtedy kończyliśmy sezon drugi w Legnicy, dlatego, nie? No. Tak było. A teraz? Gdzie? E, teraz właśnie nie wiem, chyba we Wrocławiu ta konferencja, no ale te babcie wszystkie, co mnie spotykają, mnie bardzo to lubią, wiem, jak wnuczkę traktują, wiesz, ja już swoich babci nie mam praktycznie. No to to jest dla mnie mega, nie? Że one by zaczepiały na ulicy. Uważam, jest, że to jest nie, najfajniejsza jest jest grupa wiekowa wśród twoich to, e, odbiorców? Moje Danuta 82, no. To jest moja <głos> kobiety teraz i kocham je, no. <głos> to, to jest dobra sekcja flotkarska <głos> tak, tak, tak, Zupełnie w drugą stronę niż Michał. <głos> to, to, dokładnie, podoba mi się. <głos> Tomku. E, czy właśnie pytam do tego, że chodzą ploteczki, że warto sobie do telewizji zrobić zęby, to prawda? E, o, nie, no na pewno nie? Ja się pamiętam jak na czerwonym dywanie TVP pierwszy raz się bardzo źle poczułem, raczej oni wszyscy się uśmiechali, e, ale jeżeli chodzi o moje zęby, ja to zrobiłem chyba z pół roku temu albo ponad. Jezu, to było moje marzenie. Słuchaj, ja zdawałem na dramat e, w Krakowie jeszcze za czasów e, Sztura i Dymnej. Ale I czułań, się, nie dostałem, i się nie dostałem. E, po pierwsze, raczej, z dwóch rzeczy się nie dostałem. Później się okazało, że uwaliłem fizykę, nie? ale... <laughs> na maturze, ale się nie dostałem też za to, że y, odebrano mi trzy punkty za zęby, a dwa mi brakowało, żeby się dostać. No i to jest to, że nie, moje nie zęby ostatnie, ostatnie lata no, już dramo. mnie bardzo bolały. Ostatnie lata już mnie bardzo bolały, że na dole miałem ściska, a u góry miałem takie za tego. Ja zgrzytam zębami strasznie przez sen. Moje córki też to mają, więc to jest w ogóle genetyczne. I jak się je całuje po twarzy, to przestają, nie? Przez sen. Y, ja po prostu miałem już tak krótkie, zniszczone te zęby. Y, też stres z gastronomią. No i po prostu zjadłem, Продолжение Imprezy, imprezy, no. Ale to wiesz, ja, ja no, no. kiedyś nie chodziłem na imprezy. Teraz w Poznaniu faktycznie trochę chodzę na imprezy, ale ja ostatnie 18 lat, to ja wiecznie byłem w pracy. Ja nie chodziłem na żadne imprezy, żadne urodziny, święta, nic. Byłem cały czas w pracy. Ja Nie było miesiąca, żebym nie zrobił dwóch etatów, nie? Więc teraz sobie to powoli trochę odbijam, faktycznie, nie? Poznałem wszystkich DJ-i, sam się robię DJ-em. <śmiech> Ten Poznań jest ciekawy. <śmiech> dramen bejs modny tak super nie jest. To nie bierzmy, a Ej, wiesz, miał tutaj grania co Wie, Ale nie, ja mieszam to sobie i mówię, ja nie chcę w ogóle nikomu wchodzić w tego i gram lekkie te drum and bassy. To po pierwsze. Po drugie, nie no, zrobiły się znowu modne drum and bassy. A? Zobaczcie, co o. się w Czechach dzieje. Zobaczcie, co się w Polsce też no nie, dzieje. No dobra, ale czeska scena to jest, legendarna na cały świat, tak naprawdę. No. Znaczy, ja mieszkałem pół roku w Pradze i ja uważam, że czeska scena techno jest, to, znaczy, no nie, nie przesadzam, no jest o wiele lepsza niż berlińska. Naprawdę, bo byłem w undergroundzie, bo mój kumpel się tam urodził i znał wszystkich. Czeska chodziśmy... scena techno, a tak. nie drum and bassowa. No, tak, techno. Jako techno, okay. jako houseowa, jako techno ich chodziliśmy na takie imprezy undergroundowe w takich pod ziemią, ukrytych w fabrykach i to zrobiło na mnie takie wrażenie, że Berlin według mnie się chowa, nie? Może, Plus jest może czyściej. po prostu w Berlinie trafiłeś na takie rzeczy. Byłem, widziałem. Parę <grym> osób czy, z Poznania, czy, które czyli niby dwa etaty, a imprezy w Berlinie, w Pradze i tak dalej wszędzie było. Mówię, odbijam sobie ostatnio też, nie? Odbijam sobie, ale ale co? No, bo też nie mam restauracji jak baran, że codziennie muszę być w pracy, to jest akurat fajne, nie? Jak baran. Ko, nie, no w sensie, ko... że to się jeżeli mnie pytaliście o knajpę wcześniej, mhm. no to to dla mnie jest super, że nie otwieram teraz sklepy. Jestem szczęśliwy po tych 15 latach. Kolumna środkowa sekcji plotkarskiej. To już będzie takie bardzo surowe mięso. Dawaj. Najbardziej kontrowersyjne story, które wrzuciłeś? wróciłeś? Najbardziej kontrowersyjny to chyba ostatnio nomie. Okay. A to do tego był... wrócimy zaraz. Okay. E, no. A chciałem zapytać, czy przypadkiem jakieś zwanny się nie trafiło z surowym mięsem? E, z, trafiło się. To nie zwanny. Trafiło się z balkonu. <laughs> Trafiło się z balkonu we Wrocławiu, no? to było śmieszne. Mnie to śmieszyło, a tyle ludzi mi napisało, nie rób nam tego więcej. <laughs> no. Faktycznie było tam bardzo dużo widać? Chyba wszystko. <laughs> Ale słuchajcie, to powiem wam takie coś. Jak była nasza klasa, to na naszej klasie ja miałem zdjęcie profilowe, takie, że stoję ze znajomymi na w Łagowie Lubuskim na Pomoście i zamiast zegarka mam właśnie mojego kolegę. I to było moje profilowe, jak jeszcze chodziłem do szkoły, do liceum, nie? No mocno, mocno, mocno. mocno. No. no dobra, ale to teraz w takim razie o, o mnie, tak? M może zamiast telewizji w takim razie powinieneś pójść w profil internetowy. Tak, jeżeli nie. chodzi o kręcę niebieski, niebieski, niebieski profil. To jest niebieski super profil. Tego, Masz już. Nie, nie, ma, nie, nie, ale Paulina moja ukochana, przecież ona mieszkała, znaczy ona była, robiła podróż dookoła świata, była w Las Vegas i mieszkali na couchsurfingu takiej pary. On był magikiem, ona była tancerką. I im nie wyszło. Serio, że im nie wyszło i rozumieli to więc zaczęli właśnie kręcić y, filmiki do internetu w chacie. No i tak żyją, z tego żyją. No. Miała, tam Paulina miała jakiś epizod, tam, jakiś gościnny występ? Nie, no właśnie nie miała, no. Nie tam znaczy, ja o tym nie wiem, a też szukać bo chyba nie chcę. <głosy> A to co? No to może na, na, na końcu o tym namie, bo to chyba jest taki dość ciekawy. Bo to, gdzie, jest, gdzie jest ta granica mobbingu w kuchni? To, to, to jest ciekawe. Znaczy, ja bym bardziej zapytał i teraz tak na poważnie, gdzie jest granica mobbingu w internecie? Mhm. Bo to jest straszne, co się dzieje. Słuchajcie, ludzie nie wiedzą, a komentują. Sytuację w ogóle? Przybliżam może... sytuację. O to chodzi, że teraz jest nagonka na nomę, René Redzepi, który oczywiście był trochę apodyktyczny, musiał odejść. Na kuchni jest ciężko. Wiadomo, że tak naprawdę to on powinien dostać jakiś medal za to, jak się gastronomia zmieniła, że na kuchni się nie krzyczy. I ta osoba, która na całą akcję zrobiła, na cały świat, to ona pracowała w laboratorium, nie? I sobie trochę z tym nie radziła. Bardzo mobbingowa mobbingowała swoich pracowników. I Odbieram, przepraszam. Bardzo mobbingowała swoich pracowników. Eee, oni zwracali mu uwagę. Renę później też zwracał uwagę, a on jeszcze bardziej mobbingował, więc go wywalili. I on teraz zebrał z każdej strony ludzi na świecie, którzy byli mobbingowani w pracy i albo że, że czuli się, że są mobbingowani w nomie. A w nomie jest tak, że po prostu no, musisz zasuwać. Jak chcesz coś zobaczyć, musisz zasuwać. I jak komuś coś tłumaczysz czterdziesty raz i on nie rozumie, no to niektórym mówię troszkę wyraźniej, albo głośnie. Ale nie jest to krzyk, bo tam nie możesz. Tam masz w ogóle co nie spotkajesz z psychologiem, czy nikt się nad tobą nie znęca, czy coś. Więc akurat grupa ludzi, która to się zebrała do tego, to są bardzo... Znaczy niektórzy oczywiście mogli ulec takiemu czemuś, nie? I to współczuje im jak najbardziej. E, też jesteśmy różni wszyscy, więc każdy inaczej to odbiera. Ale właśnie odchodzi, że ja się wypowiedziałem na ten temat, że jak chcesz coś osiągnąć, to musisz zasuwać. I tu nie chodziło mi o to, że, że można na ciebie krzyczeć. Mobbing jest bardzo zły. I właśnie wszyscy się. Staramy się tego nie robić, nie? I, i, ale ale jest, jest coś takiego w kuchni, jak to, co lubimy porównania piłkarskie, jak w szatni piłkarskiej, że można sobie pozwolić na więcej? Bo w szatni piłkarskiej tak jest, tak? Że ten krzyk mm -hmm. się pojawia, że jest bezpośredni przekaz, często nie do końca kulturalne słowa. I czy, mm -hmm. czy w kuchni też tak może być, czy nie do końca? Um... No i właśnie to jest trudne, bo wiesz, nieważne co powiem, to i tak mogę być zlinczowany w jedną i w drugą stronę, bo tak Pieszkadza się stało. Sztaśla... W y, trochę, znaczy posłuchaj no bo pojawiły się groźby, czy ja to uznałem za groźby w stosunku do moich córek. Dlatego usunąłem ten post. No i dlatego pytam, gdzie jest granica mobingu w internecie, bo ludzie sobie nie zdają sprawy coś robi hejt. Nie, ja już trochę mam tego hejtu przez telewizję i no, to jest masakra. Zacznijmy się nad tym zastanawiać. Teraz Wellmanowa chyba świetną akcję zrobiła, że znalazła swojego hejtera, to poszła, jest, jest poszła do niego do pracy, rozdała wszystkim hejty, które na nią pisał i o, do niego poszła, siadła i zaczęła z nim rozmawiać. Tak, to, no, jest, to jest genialne. To się poryczał i tam ją no, no, więc, no, i no, no, i słuchajcie, ten właśnie ten... o to chodzi. Kiedyś w jakimś filmie ktoś wszystkich swoich hejterów szukał w internecie na końcu filmu to było i przyjeżdżał ich bił. Znaczy, <laughs> do to film fabularny, nie więc śmieszne. Yy, ale no, zacznijmy może nad tym się zastanawiać. Bo naprawdę w środowiskach pracy, w korpo, patrzcie ile macie mobbingu, o którym się dalej nie mówi, to dlaczego o tą kuchnię? I to jest tak, Gordon Ramsay może, im krzyczy więcej na ludzi, to można dać mu kolejny program, a ziomek, który stworzył naprawdę nowoczesną gastronomię od ostatnich 14 lat, pięć razy stworzył najlepszą restaurację na świecie. I co? I go... Łatwo się na taką osobę rzucić, która nie umie się bronić medialnie, chociaż on jest świetnie medialny, nie? Ale wiecie o, o co mi chodzi? Są lepsi i lepsi. I gorsi i gorsi. I to jest straszne. I dlatego się wypłynę na ten temat, no ale mówię groźby na córkach, to już jest chyba tłumacz, nie? Ale to jest chcesz to tu jakiś przekaz? No, żebyśmy się zastanawiali, koło hejtujemy w necie jak to na niego działuje, bo ja czasem się nie przejmuję, a czasem najgłupsza rzecz, która jest najmniej powinna mnie trafić, trafia mnie najbardziej. Myślę, bo naprawdę tak bezsensowne trzeba coś na kogoś napisać, no, nie wiem, jakby to jest takie, no, ta Welmanowa mi się strasznie podobała. Kropka. Kropka. No. I mi się super. wydaje, że tak. Bardzo Ci dziękujemy za ja to, że wiesz. miałeś czas w to wtorkowe Zapraszasz na coś może? Południa. Zapraszam na coś. Na Twoją imprezę, Zapraszam. Czy jest coś, coś na takiego, sobie? co chciałbyś się podzielić na koniec? Jakby zaprosić na coś? Coś się będzie działo? Na I przykład wiecie, może co? kiedy reopening pop papu? E, w czerwcu. Nie znam jeszcze dokładniej daty, ale w czerwcu serio będą devolaje, będą te loaded takie kluski albo szagówki, no bo jednak Poznań. E, a co? Ja zapraszam, jeżeli ktoś słucha nie z Poznania, a internetowo przecież wiadomo No to zapraszam do Poznania Bo teraz tu mieszkam 8 lat Wyprowadziłem się na chwilę do Wrocławia I uważam, że nie ma lepszego miejsca do życia w Polsce niż Poznań no i ja fajnie. Tak I zamawiam. taki przekaz nam się po, e, Koma, bardzo podoba. Trzeba jeszcze szybko ten raz grać. Nie. Chcesz? To jest mój no, weekend. No, weekend. To jest mój wolny weekend. O, ostatni mój wolny weekend chyba do połowy października. Taki w pełni, w którym nie mam zaplanowanego ani wyjazdu, ani grania, więc to. jestem szczęśliwy z tego, że sobie spędzał go. Po prostu Fajne. trochę odpocznę przed tym sezonem szalonym, który nas czeka. Michał, to zapraszam do Nowego Jarku, tak, jeżeli ktoś nas... Jarku to, jarko, jarko, to w czwartek i a, ty ty jedziesz, już, a jest w samolocie teraz. teraz, tak? Tak, tak to No i no na koniec numer, który ja wybrałem, który jest już trochę zapowiedzią tego, co będziemy robić latem w nurcie, czyli spirytuali, ale taki troszeczkę mocniejszy: Alessio Cristiano Underwater. Nagranie, wspólna audycja Pogawędki Głównie house w najbliższych tam odmianach Afro i Indie Dance. Wtorek, godzina 20 Oczywiście Radio Afera Autopromocja Wieczór jazzowy w Radio Afera Summertime Zapraszamy w każdy wtorek po dwudziestej trzeciej. Piątek daleko, a Ty chcesz już tańczyć? Włącz AFE.